Cześć, audycja kadr Ci Dzisiaj odcinek 49. Naprzeciwko mnie Krzysztof Tymczyński. A po mojej drugiej stronie Andrzej Nowak. No i minęły znów dwa tygodnie, 14 dni. I co się stało? Co się stało? Wyszły pochwal się, żółwie. Pochwal się, no wyszły, wyszły. Dostałem maila, że zostały wysłane do mnie żółwie. Pomimo, prawda, kilkukrotnych prób anulowania zamówienia. Tak. I jak się z tym czujesz? No nie wiem, zobaczę czy nie dostanę ich obitych. To jest dla mnie kosmos po prostu. Mam 14 dni na zwrot według prawa, więc... Mhm. No według prawa, no, tutaj z wydawnictwem na F tutaj, jeśli chodzi o przepisy prawa, to, to różne rzeczy bywają, ale dla mnie, powiem Ci szczerze, no te ostatnie dwa tygodnie, co się działo przy Żółwiach i przy innym komiksie, o którym zaraz zresztą też coś powiemy, to, to, to jest jakiś kosmos. No, rok 2017 na pewno zostanie przeze mnie zap zapamiętany, jako ten rok, w którym ktoś uznał, że można wydawać komiksy, jest to bardzo proste i się przejechał. I to wygląda na to, że to już dwie dwie firmy, dwie osoby tak sobie pomyślały. ale co? Osób mogło być więcej. Osób mogło być więcej, tak, ale wprowadzono w życie. Co w zasad... nie zmienia faktu, że na przykład ten rok dał nam też Mandioka, która zaczęła wydawać Baras mhm. i jeszcze zdążyła puścić jeden tytuł. Mhm. Jak on się nazywa? Fawela w kadrze. Fawela w kadrze, okej. Okay. No to już chyba niedługo, niedługo premiera z tego co kojarzę. Mm -hmm. Natomiast tak jeszcze co do tych żółwi, no dla mnie kosmos wiesz, pod tym względem, że komiks się de facto ukazał, ale informacje o tym przekazywała Gildia, sklep. Nie wydawca, bo wydawca ma wszystkich dalej w głębokim poważaniu. Na Facebooku milczenie od października, chyba od połowy października, więc już mamy ponad półtorej miesiąca. Połowa osób które chciały anulować te zamówienia to nie, nie dała rady. Trzeba było tak jak ja tam postraszyć pisemkami różnymi. I... No, Pewnie jakby wszyscy wysłali oficjalne pismo wezwa ostatecznego wezwania do zapłaty tak jak, hmm. tak jak ty zrobiłeś no to pewnie by dostali od razu nie? bo z takim czymś to, to masz dość dużą podporę jeśli chodzi o, o to jak to prawnie wygląda. Mhm. No też trochę może szkoda, że nie, nie, nie więcej osób się zdecydowały na taki krok, ale... dalej macie 14 dni na zwrot. Jakby co. No ale tak, żółwie się ukazały i są już na to dowody pod postacią zdjęć ze sklepów, z gildii, z jaty. Niektóre osoby już dostały ten komiks, prawda? I w internecie tam zhulają jakieś zdjęcia, że komiksowy gral się, się ukazał. No ale, no i co z tego, co dalej, o te, te, tak może zadajmy Komikuje. to pytanie co dalej, no i dwójki nie wyobrażam sobie, żeby w ogóle wydawnictwo na F jeszcze w ogóle coś opublikowało, przynajmniej nie umiem sobie tego wyobrazić po takich przebojach, które teraz mieli, zwłaszcza też z tym Archim i z innymi tytułami, które wiesz miały się ukazać październik, listopad, grudzień, mamy już początek grudnia. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, ktokolwiek słyszał w Białym Stoku, może inaczej czas płynie. No, kosmos, kosmos. Dla, dla mnie naprawdę ja się cieszę, że e, po anulowaniu tego archiego, którego mieli wydać, chociaż go nie mieli, e, i po anulowaniu zamówienia na żółwie już. Totalnie nic mnie z wydawnictwem na F nie łączy i bardzo się cieszę z tego powodu. Ale chyba swoich komiksów pozbyłeś. Tak, tak. Części, części. Pozbyłem się Quantum and Woody, pozbyłem się pierwszego tomu Rachel Rising. Zostawiłem sobie... Kota Krejzola. Tak, Kota Krejzola sobie zostawiłem, bo pomimo tytułu mi się podobał i można go traktować jako zamkniętą całość i zostawiłem sobie tą antologię wstrząs. Bo teraz te okay. zamk zam zam zamknięta rzecz. Aż tyle Trasz. rzeczy wydaje. Tak, no z czterech tytułów zostawiłem sobie dwa, więc 50% skuteczności, no, ale ra raczej wstrząs będzie mi służył do wiesz, lotkami jakimiś albo coś w ten deseń. W każdym razie moim skromnym zdaniem wydaje mi się, że Żółwie to jest ostatni podryg wydawnictwa Fantasmagorie i raczej nie ma co liczyć na poprawę sytuacji czy ogólnie jakiekolwiek inne tytuły od nich. Wiesz, gdyby miała być poprawa po sytuacji, to, to byłaby taka sytuacja, to to, to to by mi przypominało, mam taki, takich znajomych i wśród nich jest typ, który zawsze ich na czymś dyma i oni wiedzą, że ich dyma, ale dalej się z nim zadają. Okej, okay. ciekawe porównanie. No, no i to jest trochę taki, taki paradoks. No, mi się wydaje, że no, temat preorderów jest już zaorany totalnie, przynajmniej w przypadku wydawnictwa na F, bo nie wiem, jak Łukasz Kowalczyk z czymś ruszy, to raczej nie będzie wielkiego problemu z tym, żeby go wesprzeć, albo jakieś inne wydawnictwo, jakby się zdecydowało, no, które Czy nawet które wiesz polis te, te rzeczy, które są fundowane na mhm. portalach właśnie typu. Innych tych IndieGo,Go, Polak potrafi, itd, itp. No to, to nie ma z tym problemu. Często zależy, czyje nazwisko za tym stoi. Dokładnie, tak. no. Są czy... jeszcze inne nazwiska, którym się niespecjalnie ufa. Ale może nie, nie, nie, nie wchodźmy w to. Natomiast drugi tytuł, o którym też właśnie chciałem tam parę minut, któremu chciałem parę minut poświęcić, to jest Wracając no... do Żuwi, tylko zastanawiam się, tak, czy one w ogóle zostaną omówione na łamach podcastu. Tego tutaj naszego? Tak. No to. Chyba tylko twoja w tym rola. To znaczy, ja uważam, że, że wszyscy zostali tak wydymani, że to nie zasługuje na żadne po prostu, na żaden odzew w mediach. Bo Załóżmy, że. No, nie załóżmy, bo dostaniesz ten komiks, wkrótce przeczytasz go. Będzie fajny. To jest impost przed świętami, więc mhm. wiesz, nie wiem, w którym paszkomacie wyląduje. Okej, okay, w każdym razie dostaniesz ten komiks, będzie fajny i w ogóle, no ale polecić kupno jego to jest tak trochę. Po angielsku można. No, po angielsku jak najbardziej. No i ale zresztą zobaczymy. Zobaczymy, jak impost sobie poradzi. E, kiedy dostaniesz, kiedy przeczytasz i kiedy zwrócisz. O, o ile w ogóle. Natomiast e, komiks kolejny, który się ukazał faktycznie, realnie, ale mógłby się nie ukazać, to jest Archie z wydawnictwa Ultimate komiks i miałem. Ja bardzo długo myślałem, że nie, to ich logo nie. to jest prototyp. No ja też, też. No logo, ale przyzwyczai logo jest przyzwyczailiśmy się do tego, że większość naszych wydawców tutaj nie ma jakiegoś szczególnie fajnego loga. Nie no co ty stary, przecież Kultura Gniewu ma super, to KG, który później był zmieniony też na krótkie gadki, żeby nazwa bardziej pasowała. Tak. Team of ma ma yy, mega dobre logo. Yy, Świetne jest logo zaprojektowane do nowego komiksu polskiego. O, o, ono jest wybitne, to z tą książką niby polską, która się otwiera. Mm -hmm. Także z czym ryj po prostu? No, ale z, mi się podobają. Znaczy, Łukasz ma bardzo ładne logo, jak się kopie w ryj. Tak, tak. Cel Dropkick jest, jest bardzo fajnie zaprojektowany. Znaczy mi na przykład z logo się nie szczególnie podoba. Koszmarem jest logo muchy. No logo Mohamed ma tak. na swój taki. Logo Taurusa też jakoś nieszczególnie szczególnie, mi... Ale nie o tym rzecz. W... Mamy... Arachia miała z zagranicznych ładne logo. Mm -hmm. tak. Arachia miała naprawdę fajne logo. No ale wracając do Archie. Tak, przepraszam. Wracając do Archie. Bo... No ale w sumie może nawet mówiliśmy o ciekawszych rzeczach niż, niż, niż sam komiks. Um, Archie się ukazał na e, Warsaw Comic Conie z Pamelą Anderson w roli głównej komiksowej gwiazdy tej imprezy i no, moi znajomi byli na tymże komikonie wrócili i z jakiegoś powodu chociaż mówiłem nie róbcie sobie tego kupili te archi gdyż są fanami serialu Riverdale i podejrzewam, że połowa osób, która kupiła ten komiks tam, to jest właśnie taka przypadkowa w cudzysłowie gromada ludzi, którzy polubili River, Riverdale i zobaczyli znajome twarze, więc w poniedziałek pod koniec listopada miałem, nie, nie nazwę tego okazją, nie nazwę tego przyjemnością, po prostu miałem w rękach Miałeś ten komis. bliskie spotkanie. Tak, miałem bliskie spotkanie trzeciego stopnia z tym marciem. I to jest kosmos znowu, I to, to, jest, to jest niesamowite. Po pierwsze to co chciałbym powiedzieć na plus na, na konto wydawnictwa Ultimate Comics to jest to że faktycznie przesunęli premiery tych kolejnych e, swoich tytułów czyli właśnie Riverdale e, czyli Star Treka czyli młodych śmia śmiałków apokalipsy żeby były bardziej dopracowane i na ich nim Facebooku pojawiły się komunikaty w tej sprawie. E, komunikaty które są z jednej strony OK. Fajnie że przesunęli te premiery żeby tam popracować nad tym bo z, patrząc na Arczego jest nad czym pracować. No ale z drugiej strony, gdy pojawia się zapowiedź korzystania z doradztwa grup fanowskich, facebookowych, czyli wciąż nieprofesjonalnych osób, z całym szacunkiem, prawda, dla, dla, tych, dla tych gromad, bo na przykład grupa Riverday.pl to tam jest chyba 8 czy 9, czy może nawet więcej tysięcy ludzi. No ale chodzi mi o to, że to wciąż nie są, prawda, profesjonalni, tłumacze, a jeżeli są, to na pewno nie będą robić tam korekty, czy tłumaczenia, czy łamania, czy wpisywania w dymki za, za, za 50 zł, czy, czy za ej, damy ci komiks w nagrodę. Bardzo swoją drogą słyszałeś o zakładce, która była dodawana w Warszawie. Tak, pod, pod zdjęcie nawet. Pod widzimy. Warszawą, no zakładka to jest kolejny kosmos, bo do, do, dla osób, które kupiły tego Arczego w, tam w nadarzynie była dokładana taka zakładeczka gdzie na jednej stronie była grafika na drugiej stronie był tekst informujący o konkursie. Konkurs polegający na tym że im więcej błędów wyłapiesz w Arczem tym masz większą szansę na wygranie pierwszego tomu Riverdale. I to jest po prostu no żenujące. Natomiast wracając do obietnic wydawnictwa facebookowych tam yy, bardzo spodobało mi się w taki smutno, śmieszny sposób zapewnienie, że przy powstawaniu tych kolejnych tytułów będą pomagać osoby, które połamały zęby na Star Treku na przykład. I no, nie trzeba być wielkim znawcą języka naszego rodzimego, by wiedzieć, że połamać na czymś zęby to nie jest nic dobrego. To, jest, to oznacza, że po prostu ktoś się ostro przejechał na czymś. No, to i jest chodzenie w szaliku Gieksu po no. no na przykład, bo jakby napisali, że zjedli zęby na czymś, to jest jak najbardziej ok, pozytywna rzecz. Znaczy, że są... E, wychowali się na tym tak, wychowali i wychowali się jednego na tym, są, Star Jednego Są specjalistami w danym, w danym zagadnieniu, ale no niestety będą pomagały osoby, które połamały zęby, więc... Wygląda na to, że Star Trek nie będzie jakiś szczególnie dobry, ale tym patrząc kontem. na to, że mądry Polak po szkodzie, to może, wiesz, może wyjdzie na dobre. Może wyjdzie na dobre, albo bo będzie po klingońsku. Albo będzie po klingońsku, albo będzie, no, Archi momentami brzmi trochę jakby był po klingońsku i tutaj właśnie teraz chciałbym szybko powiedzieć o, o samym komiksie. On po pierwsze jest w jakimś dziwnym formacie. On jest takim pośrednim formatem między normalnym amerykańskim komiksem. A digestem, otarcie go, miałeś digesty jakieś na pewno no w rękach, no to tak, to jest takie, takie pośrodku, on jest mniejszy niż normalny komiks i jest większy niż digest i kompletnie nie kumam tego formatu, ponieważ on jest taki no trochę z dupy, no ale to jest małe, małe piwo, Tam format, format komiksu to jest małe piwo, ale po prostu to co się dzieje w środku i na zewnątrz zresztą też, bo już tył okładki jest koszmarem, Tłumaczenie, skład, korekta, no, liternictwo, tam wszystko w tym komiksie leży. Tłumaczenie to jest po prostu, znowu użyję tego słowa, to jest kosmos. No. Komik zaczyna się od wstępu autorstwa um, Fiona Staples i po prostu jakby to ująć, żeby nikogo nie obrazić. Osoby odpowiedzialne za korektę, wymienione z imienia i nazwiska, dwie osoby. Wydaje mi się że zostały wyciągnięte z drugiej, z drugiej klasy szkoły podstawowej ponieważ ta korekta jest mniej więcej na takim poziomie. Konstrukcje zdania są tam no tak jakby przepuszczono, wrzucono tekst w Google, w Google Translate i później stwierdzono że wszystko jest ok, więc wrzucamy to do komiksu. No, przykładów można by mnożyć po prostu na pęczki tego, jak wiele zdań zostało tam spartolonych tam apostrofy, przecinki, niekonsekwencja. Na przykład rzuciło mi się w oczy to, że na tyle okładki Veronika Lodge jest wymieniona z imienia na W. W całym komiksie. Jest przez V pisana i to jest taki drobiazg, ale no, tych drobiazgów jest tam po prostu setki, jeśli nie, nie po prostu jeszcze więcej. No i to jest straszne, po prostu czytając ten komiks, no czujesz jakby grupa dyslektyków stwierdziła, ej, wydawanie komiksów w Polsce jest łatwe, zróbmy to. No i faktycznie to zrobili. E, liternictwo to jest Comic Sans, to jest naj, najgorsze, co może się zdarzyć e, i naprawdę z Comic Sansą? dokładnie, tak, tak. I to, to, jest, to jest po prostu oczy krwawią, a jeszcze gorsze jest to, że niektóre teksty nie mieszczą się w dymku, niektóre teksty są poprzez... Wychodzą poza, są, czy? Jest taki przypadek czy są też źle przeniesione i mają te pojedyncze... Nie jest, jest w komiksie taki przypadek, w którym tekst się nie zmieścił w dymku, więc uznano, że ha, spoko i dali go poza dymek. Są takie przykłady, gdzie po prostu tekst jest rozciągnięty mega, że także te litery już tam haczą o krawędzie dymka. Są takie dymki, w których litery są z kolei zwężone, przedział słów, wiesz, przedzielenie między linijkami jest, jest dziwne czas. litery, nie? Tak. czasem. Zdania są kończone kropką, czasem nie są z, yy, kończone kropką, no te apostrofy, to jest koszmar po prostu, Odmień, odmiana przez przypadki, odmiana imion, wszystko tam totalnie leży. I to jest straszne. I Trochę żałujesz, że go nie kupiłeś, co? <śmiech> Mógłbyś sobie tak wieczorem, jakby cię naszła chęć na i sobie zdjąć go z półeczki, przeczytać i się powkuszać? Znaczy powiem tak, że szczerze mówiąc. 50 zł, czyli cena okładkowa i tam chyba w Warszawie był za 40 pod Warszawą, był za 45 złotych sprzedawany, to jest dla mnie no, jednak dużo, za dużo, żeby kupić coś tak złego, jakby to było sprzedawane. To jeśli już mówisz, o 50 zł, to za 55 zł niecałe teraz, mhm. czyli za um, już mówię, 15 dolarów. Możecie sobie na Humble Bundle kupić paczkę z Archiego, gdzie dostaniecie 4 tomy Archiego, 3 tomy Jack Heda, jeszcze będzie Reggie and Me, będzie The Archies, będzie Afterlife with Archie, tom pierwszy, The Black Hood, Road to Riverdale, Sabrina nawet jest, czy też 2 tomy The Best of Archie Deluxe, każdy ma po 400 stron. I to jest warte tych pieniędzy, bo wydawnictwo Ultimate, no, to co wypuściło, to, to jest półprodukt, to jest po prostu tak jakby dostać w ryj jeszcze za to zapłacić i najgorsze w tym wszystkim dla mnie jest to, że jak sobie pośledzisz wydawni Facebook wydawnictwa, jak pośledzisz jakieś grupy e facebookowe, to i tak znajdą się osoby, które bronią tego wydawnictwa z powodu takiego, że a bo oni debiutują, oni się dopiero uczą, bla bla bla, więc tam może, że ta krytyka jest zbyt mocna. Nie, nie jest zbyt mocna, bo jeżeli ktoś, nie wiem, za przeproszeniem nasraci na wycieraczkę, a Ty po, poklepiesz po główce i, i, po... Ci kiosk. No, i, i ty, ty poklepiesz po główce i powiesz no spoko, następnym razem zrób tam nie wiem bliżej kibelka, to to... No, ale nie najeżdżaj tej Czechosłowacji. Dokładnie tak. E, no no nie, nie polecam pod żadnym pozorem, nie róbcie sobie tego. Jest ponoć nadzieja, że ten Archie zostanie e, Poprawione? poprawiony, ale to jest kwestia, jak zostało napisane na Facebooku wydawnictwa, około roku, jeżeli w ogóle i nie wiem, nie wiem, nie wiem, czemu aż tyle by to miało trwać, ale no, no niestety potężny fall start wydawnictwa Ultimate Comics i no trochę, trochę bardzo z dużym dystansem teraz będę podchodził do tych innych zapowiedzianych tytułów, bo nie ukrywam, że młodych śmiałków apokalipsy bardzo chciałem Teraz już chcę dużo, dużo mniej. Na szczęście są też wydawnictwa komiksowe, które nie dają ciała i jest ich zdecydowanie więcej i zapowiadają nowe komiksiki. Mm -hmm. No i co? Ach, No to, to już mi weszło. To jest, to jest syndrom tego, tego podcastu. Już nie umiem inaczej mówić. Natomiast zapowiedzi Muchy komiks na grudzień. Eee, trzy, trzy tytuły się tam pojawiły. Jeden z imilu Ile podtytułu? Eee. Do tego zaraz przejdziemy, więc zap zapowiedzi na grudzień wyglądają tak, że pojawi się trzeci tom hrabstwa Harrow, co, co jest bardzo, bardzo dobrą informacją. Pojawi się Jupiter's Legacy Dziedzictwo Jowisza, czyli buttermasło po polsku. Dokładnie. Ehm, I Pottersfield Cmentarz Bezimiennych. I o ile mm, pierwsze dwa tomy Hrabstwa Harrow być może już mieliście okazję sprawdzić sobie o, więc wie, wiecie mniej więcej o czym jest ten, ten komiks my polecamy z tego co wiem no cieszy się różnymi opiniami. Dobrze. Tak, tak. Wśród. Że wygląda jakby był niekolorowany na komputerze? Lę, że nie, no to jest akurat, to jest akurat he he, no, ale zauważyłem sporo opinii, że taki troszkę nudnawy, wiesz, te, tego typu rzeczy. No oczywiście, co, co osoba to opinia, nie musimy się zgadzać. No i się nie zgadza. Ale, ale banowałbym. Natomiast. <laughs> Każdy ma prawo do własnej opinii. Nie, Chyba, nie że się myli. Chyba, że się myli. Natomiast pozostałe dwa tytuły, no, Jupiter's Legacy, dziedzictwo Jowisza, to jest... E... Możesz się przestać nabijać z tego już powoli. Bo... Dobrze, postaram się. W każdym razie to jest e... jeden z wielu komiksów Marka Millera, który się ukaże nakładem wydawnictwa Mucha Comics. Ten ukazał się w oryginale w wydawnictwie Image, rysunki Fua Franka Quiteliego i to był... E, chyba mój ostatni kontakt z komiksami Millera wydawanymi w oryginale. Nie wiem czy pamiętasz, bo to w sumie 4 lata temu to było. E, ten, ten komiks kupowałem sobie w zeszytach, ponieważ e, Lubię rysunki Quiteliego, ale nie wszystkie, bo zdarza mu się strzelić takie potężne babole. No, to fajnie. Ja, jak już wielokrotnie mówiłem, ja nie lubię kolorowania rysunków jego takim dupiatym gradientem. Jakby wychodziło to czarno-białe, w jakiejś tej, co DC trzaska sobie te jakieś nuar noir czy coś, to, to, to bym się ogromnie cieszył, bo strasznie nie lubię kolorowania rysunków. Kuitel, u, u niego akurat. Aha, nie robię. wiem, kto mu je koloruje, muszę to sprawdzić, tak. to zawsze jest ta sama osoba. Ja też pra, prawdopodobnie nie wiem, kto tam kolorował Jupiter's z Legacy. Pamiętam za to, że ten komiks się y, sześcioczęściowa miniseria, która później się zmieniła w siedmioczęściową miniserię, by ostatecznie skończyć się na pięciu numerach, po czym moja cierpliwość się wykończyła po trzech. gdyż y, Gdy ósmy miesiąc czekałem na zeżyt numer 4, w końcu powiedziałem, że mam to... że mam już dość... I poprosiłem chłopców z Atom Comics, żeby mi to po prostu anulowali, zarówno czwarty, jak i piąty numer i nie żałuję tej decyzji. Chociaż komiks był całkiem niezły, tylko no, po prostu czekanie na kolejne jego odsłony zabijało jakąkolwiek... Kapa, tak jak czekasz pół roku, żeby wydalić komiks o żółwiach, ale to... No to ta, tam wiesz, no, ja, ja czekałem 8 miesięcy na jeden zeszyt, który miał 24 strony. Cieszę się, że nie wziąłeś planetarii. Ostatniego numeru w preorderze bo to jest, tak, móg Mógłbym poczekać te 5 lat, prawda? Dokładnie. W każdym razie Jupiter z Legacy ukaże się w Polsce. To jest pierwszy tom. Oprócz tego już ukazała się druga ministeria, która też miała ogromne przeboje, jeśli chodzi o częstotliwość ukazywania się, pomimo zapewnień, że będzie publikowana dopiero gdy Quiteli wszystko narysuje. I tak udało się zrobić ogromne opóźnienia. Oprócz tego jest no. jeszcze Jupiter Circle, który ma bodajże też dwa woluminy, więc ten świat już jest taki dość mocno rozbudowany. Na razie przypuszczam, jeszcze że... Jeszcze nie ma serialu, ani filmu? A myślę, że coś tam się już może kroić. No przypuszczam, że Mucha na razie idzie tylko w Jupiter's Legacy pierwszy tom, później ewentualnie drugi tom. Natomiast e, z tych trzech zapowiedzi to, co mi się najbardziej podoba, najbardziej mi się rzuciło w oczy i najbardziej mnie interesuje, to ten Pottersfield. Tak, tak Pottersfield z pod tytułem Cmentarz bezimiennych i to jest scenariusz Marka Wade'a. rysunki Pola za Ketty, ciągle te C i te mi, T robisz. Tak, tak, robię no. tekę. E, no, rysownika powinniście kojarzyć z Outcast, e, Out, Outcast Opętanie. Również od... A saga jak była wydana? Nie no, saga jest saga, na szczęście nie ma, nie ma saga saga. Czu, przeżuwacz. W każdym razie Paul Aza Keta robi rysunki do, do Outcasta i wychodzi mu to całkiem fajnie, zwłaszcza te takie małe kadry, które tam podbijają klimat tego komisu. No i jeśli się okiem na przykładowe plansze Potterfield, to też to wygląda całkiem fajnie. Jest to historia, która zamknie się w jednym tomie i opowiada o e, tytułowe Pottersfield to jest cmentarz, w którym grzebani są anonimowi zmarli i komiks opowiada o Johnie Doe, który... Czyli znaczy dalej o anonimowej osobie. Dokładnie, który właśnie mm, rozwiązuje zagadki tego kim są ci zmarli. Chociaż sam jest osobą, o której nic nie wiadomo i y, y, ten Opis jest taki dość, dość ciekawy. Nie jest to jakaś szczególnie gruba rzecz, ponieważ liczba stron zapowiedziana przez muchę to jest 104, cena okładkowa 45 zł. No tutaj siłą rzeczy Miniseria Pottersfield w oryginale miała 3 zeszyty. W wydaniu muchy jeszcze będzie one-shot pod tytułem Stone Cold, więc łącznie 4 zeszyty. No to to będzie cieniutki komiks, jeśli chodzi o objętość, ale w, mar w marka Wade'a wierzę w pola za Ketę wierzę nawet troszeczkę mocniej więc jest to taka rzecz która jak najbardziej mnie interesuje cena okładkowa nie wiem czy wspomniałem 45 mhm. zł, no to będzie można spokojnie za myślę nie wiem około 32 35 złotych spokojnie to kupić więc fajna atrakcyjna cena no jestem jak najbardziej zainteresowany. Tu mnie teraz zastanowiło coraz mniej serii wychodzi w trzech zeszytach prawda? Mhm. To jest, to jest bardzo nietypowa ilość, jeśli chodzi o. Um, wie, pamiętam, że um, wydawnictwo IDW swego czasu puszczało takie miniserie po, po, trzy, po trzy numery. Ale co na też puścili w trzech numerach DC kiedyś? Tak, ale te numery były pogrubione. Tak, to o, znaczy no, to automatycznie się zda, zdarzało tam. Mhm, natomiast. Pamięta, ale to było fajne. Na, na, pamiętam taką miniserię, e, chyba się nazywa thumbnail e, Joe Hilla którą wydawało IDW i to były trzy numery i to były trzy numery normalnej zwykłej objętości i wydanie zbiorcze które miało 88 stron kosztowało 16 dolarów i to był kosmos. Znowu kosmos. Ja muszę, ja muszę skończyć z tym kosmosem ale już skoro jesteśmy przy nim to hmm, Avengers z Wojna Bez Granic. Co, cóż za piękny tytuł. Tak y, pojawił się zwiastun i co sądzisz. Fajne. Bo ja muszę ja z żalem przyznać się, że mnie totalnie to nie ruszyło. To znaczy jest taki jak pozostałe nie? filmy Marvela dla mnie. Nie, nie widzę jakiejś kolejnej wielkiej różnicy. Tylko po prostu jest teraz więcej osób. Mhm. Znaczy ja zauważam chyba u siebie po prostu już jakiś przesyt. Nie ogólnie filmami Marvela, tylko ogólnie kinem superbohaterskim. Bo no, w tym roku tych filmów było kilka. I był doktor strange, i było Atomic Blonde, i było. Atomic Ra... Blond była fajna. Tak, był, był Ragnarok, był. Oj, to francuskie, jak to się tam nazywało. Co francuskie? No, no... no. A Valerian. Valerian okay, o dobra. właśnie dziękuję. E, no, Zgubiłem się. No na i chwilę. Justice League i Wonder Woman i powiem ci szczerze że z tych wszystkich filmów to jeśli chodzi o zwiastuny to chyba tylko z Ragnaroku mi się podobał Zwiastun, no, ale to tylko z powodu tego że był po prostu taki inny. Mm -hmm. Strażnicy Galaktyki też ten rok to był? Nie wiem, może. Być może. No Spider-Man jeszcze był podrodzeniem. Do tych filmów jest masa i ja już, się nie... ja już się nie potrafię cieszyć tak bardzo tym, jak, jak na przykład pamiętam zwiastun pierwszej części Avengersów, gdzie na końcu zwiastunów był, był ten objazd wokół grupy. Zresztą chyba jeden z takich symboli filmowego uniwersum Marvela, no to wtedy człowiek to widział na ekranie komputera, czy później gdzieś tam w kinie, to po prostu mokrega się od razu. Teraz jest... Nie najbardziej w Kurze, jak w Zwiastunie jest coś, czego nie ma w filmie. Tak było na przykład w Predators, który jest mega gównianym filmem. Mm -hmm. Jak tam pianiste po prostu naświetlają tymi celownikami, a tego nie ma. No to pamięci także. Połowa Zwiastuna Justice League to jest materiał, którego później nie było w filmie. No, ale ponieważ film był y, nieszczególnie, prawda, no, nieszczególnie zachwyca... dobrze pocięty. Nie, to no. tak Nieszczególnie zachwycający, to tam takie rzeczy umykały. No, ale chodzi mi o to, że mamy zwiastun Avengers Wojny Bez Granic, pojawia się Thanos, wreszcie robi z, coś z więcej. Na robi coś więcej oprócz siedzenia. Swoją drogą podobają mi się memy, które już się zaczynają po prostu masowo wylewać po, po tym zwiastunie, ale też miałem takie wrażenie, że jak wyszedł z tego portalu to taki, taki drech, nie? Taki drechol przyszedł, a kurde, na, na nawalę wam wszystkim, wsiadam w BME i jadę dalej, nie? W każdym razie, no i wiesz, pojawia się Thanos, pojawia się cała masa tych bohaterów i, i jest Wobudu na końcu, pojawia się e, napis Infinity War, czyli wojna bez granic, jak prawda Logiki, no, tak? Jak, jak, jak logika wskazuje no i obejrzałem i e, nie, nie jaram się, na pewno do kina się wybiorę, hmm. ale no kurczę już się nie potrafię chyba jarać już trochę jest chyba wiesz przesyt tak jak ja zaczynam odczuwać przeszy, przeszyt, <ścoughs> przesyt z Gwiezdnymi Wojnami bo kiedyś mam wrażenie, że Gwiezdne Wojny były mm, większym wydarzeniem, filmy komiksowe też były większym wydarzeniem Natomiast teraz nas mm, zasrało tym wszystkim mhm. i tak samo jak z Gwiezdnymi Wojnami masz co roku film i Gwiezdne Wojny nie są już takim wydarzeniem wielkim jak były kiedyś. Masz nawet ziemniaki z Gwiezdnych Wojen. tak I Po prostu no, no Frozen się trochę zrobiło, że widzisz to na każdym kroku mhm. i ci superbohaterowie też już są do pożegu. Idziesz do M1 w sobotę, bo zapomniałeś kupić oleju, bo jesteś idiotą i, i musisz go kupić, żeby zrobić obiad, a tam są super bohaterowie. No nie na oleju, tylko w, w, w M1, no, chociaż nie zdziwiłby mnie jakiś tam specjalny, specjalna wersja kujawskiego z Torem albo coś takiego. Okej. Okay. Więc to... te, też jestem tym trochę znudzony. Nie by, i... nie by to jednak zdziwiło odrobinkę, ale... Ale byłoby spoko. Ale byłoby spoko. Ale trochę za dużo już tego. Znaczy, czy za dużo, za, za często i zbyt podobne do siebie. Ale są na szczęście też rzeczy, które sprawiają, że można się jarać po samym zwiastunie i tutaj A, ba, bat, tak. Batman Samuraj okazał się zwiastunem. Sam jesteś samuraj. No to chyba tak, tak poważniej, znaczy tak bliżej prawdy by było. No, wiadomo o co będzie chodzi. Będzie ciepał tym małymi i w kształcie nietoperzy, to będzie ninja. Okej, okay. więc animacja, która nazywa się Batman Ninja, no. tak? Dokładnie. Dokładnie, tak, chociaż Batman nie wygląda tam jak ninja, ale dobra, już nie, nie wchodźmy w szczegóły. Każdy z nas widział ninja, naprawdę. Dokładnie, <śmiech> Wiesz, <to> jest... <śmiech> Ej, jakby, jakbyśmy widzieli ninja, to to byłby słaby ninja. E? W każdym razie zwiastun się pojawił tejże animacji. Złowi Ninja długo nie widzieliśmy, ale ja muszę skończyć z tym. nudny żart robi. Okay, w każdym razie zwiastun się pojawił i je, wygląda naprawdę naprawdę ciekawie. No, animacja, po której się nie spodziewałem niczego, teraz urosła do rangi animacji, którą bardzo chcę obejrzeć. No, też się zdziwiłem, że to będzie coś, na co będę czekał, bo jak przeczytałem na główek, że. O, no, nowe Batman anime, gdzie Batman jest ninjom. I <śmiech> obejrzałem, i później znowu obejrzałem. Później tak chyba cztery znowu... razy ten zwiastun obejrzałem, strasznie mi się podobał. co ci się podobało w nim najbardziej? E, pff, no, oczywiście do tego dojdziemy, tylko zrobię do tego mały wstęp. Mm -hmm. e, ja zawsze byłem wielkim, wielkim fanem Elswordów w DC. I zawsze mi się podobało to, jak... Adaptując postacie na wymyślony świat, zmieniali te postacie, które znamy. Tak jak Dave Johnson, uważam, że zrobił świetną robotę w Red Sonie z projektowaniem mhm. postaci. Bardzo fajny był Zielona Latarnia, 1001 Szmaragdowych Nocy, gdzie był aladynem tak naprawdę. I miał lampę zamiast pierścienia. Mhm. To tutaj ten Red Hood... Ten Red Hood jest taki wspaniały. I jest, jest wybitny. Po prostu z tym, po prostu kloszem z Ikei na głowie czerwony. Znaczy, no mi się podoba design wielu postaci w tym, w tym zwiastunie i ogólnie sam zwiastun wygląda na... no. Zwi zwiastun zwiastuje, <grych> pokazuje nam strasznie dużo postaci, które się pojawią w tym anime i, trochę... I jest Deathstroke tak. Death's też jest najważniejszy I jest po prostu nie pamiętam gdzie to widziałem, ale no pewnie gdzieś na Facebooku, ale nie wiem pod, pod którym fanpage'em, który udostępnił ten związku, widziałem taki komentarz nie no, goryl samuraj no to, to już przegięli. Później 10 minut później komentę, drugi komentarz od tej samej osoby a to był grot, dobra to ma sens nie? I, i, wiesz, już, już po prostu ktoś chciał się do czegoś przywalić, a później dobra, jednak nie do końca to tak zadziało. No mi się ja również uwielbiam elswordy wszelakie i dlatego na przykład no Redson, jeśli chodzi o projekt postaci był faktycznie Dla, dlatego uściśliłem mm. jak najbardziej jeśli o to chodzi ale też bardzo mi się podobało właśnie chociażby gotam w świetle lamp gazowych tych tych elswordów było całkiem sporo które naprawdę były fajne ogólnie w DC mi się podoba to że oni tych elswordów robią dużo i się tego po prostu nie boją nie wstydzą ale teraz mocno to przystopowało tak, tak, mocno to przystopowało, ale no na przykład jest, e, chociaż czy, czy przystopowało, no jest e, Nightwing New Order, jest alternatywna przyszłość, e, jest Gotham City Garage, jest go, DC Comics Bombshells, jest Injustice, no trochę tego jednak mają. Jest, no może rzeczywiście. Je, jest ten cykl Batman 66, no to też można traktować jako Ellsworth. ten cykl miniserii, więc trochę tego jest mimo wszystko. Dobra, cofam, rzeczywiście okay. wie więcej niż sobie zdawałem sprawę. OK, wybaczam Ci. W ogóle ma być też animacja, nie gdzie Batman z Brave and Bold się spotyka ze Scooby-Doo i to jest, można to też potraktować to jest połączenie. można to potraktować jako kolejny Ellsworth, bo chyba no, tak... Brave and Bolda ogólnie można potraktować jako... Do, dokładnie, więc trochę tego DC ma i, i się tego nie wstydzi i cały czas to robi. Speeding Bullets też było fajne jak Superman, w sensie Kal-El spadł w Gotham City i go Thomas i Martha Wayne wychowali. I latał jako Batman i nawalał laserem z oczu. No tak to nie, nie czytałem ale słyszałem o tym komiksie. Więc to, to że DC po prostu się nie boi tych, tych Elseworldów i Batman Samurai jest kolejnym przykładem na to że no, oni mogą mogą i chcą zrobić ze swoimi postaciami naprawdę dużo. No to jest dla mnie plus i z pewnością będę chciał zobaczyć no, tą animację możliwie jak najszybciej bo wygląda Zwiastu, no może tam troszeczkę za dużo efektów komputerowych, ale naprawdę wygląda to zaskakująco dobrze. Ja jestem I, też i ciekaw... Red Hood z klasza do... na głowie. O, cud. Zastanawiam się, ilu rzeczy nam nie pokazano, bo za projekt postaci jest odpowiedzialny Takashi Okazaki, który tworzył postacie do Afro Samuraja, chociażby z takich głośniejszych tytułów. Afro Samuraja bardzo, bardzo lubiłem. Też nie ukrywam, że ścieżka dźwiękowa do Afro Samuraja którą Ray zarobił była przesuper. No ale tutaj na tego Batmana Ninja naprawdę czekam. I szczerze jestem zdziwiony, że czekam na jakąś animację aż tak. Mm -hmm. no a właśnie. Na jakąś animację z DC. Czekam okay. znaczy, ja się ja powiem, że z ostatnich animacji z DC to czekałem na Batman kontra dwie twarze, które niedawno się nawet ukazało w Polsce dzięki wydawnictwu Galapagos. To jest ten ostatni ostatni udział Adama Westa w roli Batmana i fajnie się to oglądało i w klimacie mocno mm -hmm. mocno serialu więc to, to ci jak najbardziej polecam. No, ale ten Batman Samurai również zapowiada się bardzo fajnie. No ale jeśli już koniecznie na coś ponarzekać to chyba tylko na to że znowu Batman prawda. Że te animacje to jest albo Batman Sam albo Batman nie wiem i Harley Quinn albo i Batman Two, Two Face albo Batman Samurai. No, to, to, to, to prawda. W sensie wiesz, jest bardzo dużo postaci, które, uh, które mogliby zrobić. I. Ale Batman się sprzeda. Za zawsze. Dokładnie. I, I jednak jest super rozpoznawalny. No, teraz e, pojawia się też taka zapowiedź e, serialu animowanego Harley Quinn dla, tego, dla tej platformy internetowej DC, która powstaje. Mhm. Więc to też można uznać za tytuł około Batmanowy. E, ten Justice League Out. E, e. Young Justice, Outsiders też tam jest ten Robin i Batman zapewne będzie w, jakieś, w jakiejś roli wspom wspomagającej tam. No, Jeśli chodzi o seriale, mhm. e, teraz będzie jakiś jubileuszowy, nie wiem nawet który odcinek e, Teen Titans Go i widziałem na Facebooku, że Comic Book Resources wrzuciło e, informacje o tym mhm. i te komentarze, że ten serial nie powinien powstać, czy coś tam. I był jeden komentarz, który aż musiałem dać serduszko, ponieważ zgadzam się w nich stu, w 100%. To Będzie chyba dwusetny odcinek. Tak Coś się, takiego. Tak mi się wydaje. E, bo całkowicie się zgadzam z tym komentarzem. Mm. E, to było. Bardzo się cieszę, że Cartoon e, Network robi ten serial, ponieważ idiotów takich jak wy boli o to dupa. Już o tak. To jest mój tok myślenia. No, no jak na coś, co nie powinno powstać, to zaskakująco długo się to już I, i, I we wszystkich jakichś zestawieniach, jak są jakieś kretyńskie, to blisty najgorsze seriale. I czemu ja to czytam? E, najgorsze seriale e, o. E, na, najgorsze seriale animowane z postaciami z komiksów. I oczywiście Teen Titans Go jest na pierwszym miejscu. Ja że myślę. Dlaczego? To. Chyba ludzie nie oglądali tych animacji Similu Za niektórych z lat 90. To był, to był koszmar. Nie powiem kosmos, to był koszmar po prostu. Ale tak, jeśli chodzi o Teen Titans Go, to jak zdajecie sobie sprawę, my jesteśmy bardzo za tym serialem. Zresztą, cztery no, sezony, 200 odcinków, czyli jak łatwo można policzyć po 50 na, na sezon, mniej więcej, no kurde. No. Tylko one też często po pół się liczą, nie? Bo tam jeden odcinek, który oglądasz w, w telewizji, powiedzmy, ma tam 20 parę minut, mm -hmm. i są w tym dwa odcinki, nie? Tak, tak. Najczęściej, oczywiście, bo jest parę tam dłuższych. Ale bardzo fajne jest to, że później zaczęły się pojawiać takie jakieś poważne przesłanki w nich. Bardzo fajny nie. jest odcinek, jak. E... Przepraszam, że przerwę. Zdaje się, że Teen Titans gą nawet ma do kin powędrować jako pełnometrażowa animacja. Wspaniale. Ja już, ja już no, chcę. Hadi. Ja już chcę. Jak bestia e, chce zostać niedźwiedziem, żeby dostać kurtkę i się czegoś nauczyć, a tak naprawdę ciągle kradnie, gra we frisbee i jest tak, takie piękne odniesienie do tego, czy studia faktycznie są potrzebne, a cyborg ciągle mówi, inwestuj w nieruchomości. <grym <grym Przez zabawny jest ten serial. No, dlatego trzeba do niego podejść z odpowiednim dystansem. M wyda no, znaczy, wydaje mi się, że największym plusem DC, które jest śmiertelnie poważne i śmiertelnie patetyczne w swoich komiksach i mm -hmm. niestety w swoich filmach, mm -hmm. ale DC musi takie być, bo nie wyobrażam sobie, żeby to uniwersum było jakieś inne, bo to jest mroczne uniwersum, w którym jest Buster Gold akurat z jakimś cudem, mm -hmm. ale cieszę się, że oni się tak dużo nabijają z siebie chociażby przez jedną z najwybitniejszych rzeczy, jaka istnieje, czyli Specjalne odcinki Robotczyka na Odyssey. No i też y, warto wspomnieć o tym odcinku y, Teen Titans Go, jak chcieli być poważni. Że to był na, Ta, i to, i tam to cyborg był, się zmienił w cyborga z Justice League, tak to, jak Bartek mówił. To, to, był, to był jeden z najlepszych odcinków w ogóle Ever, jak spotkali Young Justice i chcieli być tak poważni jak oni. No cudo, cudo. No więc polecamy Teen Titans Go. Natomiast jeszcze... I dalej czekam na Batmana niczym. Dokładnie tak. E, nie powiedzieliśmy kiedy wychodzi, wychodzi w przyszłym roku kiedyś. <głos> to, to żeś powiedział. Nie, tego. bo nie ma dokładnej daty. Do tak. No. Natomiast jeszcze jest taka e, jedna informacja, o której chciałem wspomnieć. Niestety, y, znaczy stety, niestety e, Gig Zone, sklep z Warszawy w który, z komiksami, w którym nigdy nie byliśmy się zamyka. I jest to drugi sklep komicowy, o którym wiem, który się zamyka jakoś teraz, teraz niedługo. No on się zamyka jak dobrze pamiętam z informacji pod koniec tego roku. Natomiast ten Gigsbay, Bay, który się otworzył w Katowicach, on wytrzymał jakieś pół roku i, i upadł. Ja mam też um, nieprzyjemne przeżycia z tamtym sklepem. Tak. W Aha. sensie bardzo chciałem, żeby mi sprowadzono pewną figurkę. Mhm i miałem zostać poinformowany i czekasz I na się zamknęli, bo, a, a co byłem, to mówili, że, no, że, że, że akurat nie mieli czasu napisać mm -hmm. o coś. No. Okej. Okay. Rozumiem. W każdym razie Gigzone się zamyka. Mm. I jest to no, trochę smutna wiadomość, bo z jednej strony kolejne stacjonarne miejsce z komiksami, na których nie ma wcale dużo w naszym kraju, się, się zamyka. No ale z drugiej strony, z tego co można wyczytać z wywiadu na Alei Komiksu, mm, Karol idzie w mocniej, no w kosztem tak, mocniej w publikowanie komiksów z Planety Komiksów i tutaj można powiedzieć, że to jest w sumie też dobra jakaś część w tej wiadomości. No ja kucze, oprócz tego, że jak doskonale wiesz, ja do Warszawy jakoś nigdy nie umiem dojechać na Komiksową Warszawę, zawsze coś się dzieje, że że nie dojeżdżam No, ale sobie powiedziałem że gdy w końcu dojadę do tej Warszawy na komiksową Warszawę i będę tam dłużej niż jeden dzień to, to, to, to ten, tego gigzona chciałem obejrzeć no już niestety okazji nie będzie no ale jeżeli ma to zaowocować jakąś mocniejszym atakiem planety komiksów to, to nie mam nic przeciwko zresztą teraz tak planeta komiksów z tego co pamiętam trzeci tom amuletu się ukazał już albo się ukaże lada moment kolejny tom chłopaków też Lada Moment, to już będzie szósty tom, więc ta te, niesamowite jak to szybko ta, poszło. Ten dwu, dwumiesięczny cykl publikowania jest cały czas utrzymany i oby tak dalej, Polish Pornographics też Lada Moment się już ukaże, więc oby, oby się to rozkręciło w dobrym kierunku tego wydawnictwu Planeta Komiksów życzymy jak najbardziej i przejdźmy do komiksów. O, A, pełna nazwa, tak, czyli widzisz? będzie coś poważnego. Tak, będzie coś bardzo poważnego nawet mi się wydaje. Na początek Anastazja z kultury gniewu. Komiks, który trzymam w ręku ma przecudowną okładkę, To już pierwsza rzecz, która mi się rzuca w oczy. Bardzo mi się jest też w tym. Mega filmowa. Tak, dokładnie, że wygląda całkowicie jak plakat filmowy. Z piękną, z piękną czcionką, która jest użyta. I z całym tym układem, gdzie tam masz kultura gniewu prezentuje na górze. Mm -hmm. Anastazja to pierwszy scenariusz Magdalena Lankosz, ilustracje Joanna Karpowicz i tutaj chciałbym tak dopowiedzieć, bo doczytałem dzisiaj rano co doprowadziło do opublikowania tego komiksu, otóż Joanna Karpowicz przeczytała kilka artykułów z Wysokich Obcasów, które napisała Pani Lankosz i po prostu one były właśnie o mroczniejszej stronie Hollywood. Jako, że tematyka się Joannie Karpowicz bardzo spodobała, więc zaproponowała stworzenie wspólnego komiksu, no i tak też właśnie narodziła się Anastazja, która jest dość luźno oparta na biografii aktorki Natalie Wood, znanej chociażby z Buntownika bez powodu, gdzie zagrała główną rolę żeńską. No i Anastazja, o czym jest Anastazja? Opowieść. Anastazja moim zdaniem jest o dramacie, tragedii młodej aktorki, która hmm, wydaje mi się, że spełnia marzenia matki bardziej niż swoje, aż marzenia matki, po prostu stają się jej codziennością i nie ma nic poza tym. I, i bardzo mi przypomina, oczywiście zapomniałem nazwiska Czarnoksiężnik z Krainy Os, jak się nazywała Dorotka w oryginalnym. To bardzo przypomina mi jej um, jej życie, jej, jej jakby przygody, jej, to, że podawano jej narkotyki, żeby była w stanie dłużej wytrzymać na planie i tak dalej, i tak dalej. Jest bardzo brutalnym komiksem. O, znaczy brutalnym, ale nie tak, że ktoś kogoś tam nożami dźga. No... No ja właśnie chciałem powiedzieć, że dla mnie Anastazja to jest z kolei historia o przemocy i, i o jeszcze jednym komiksie w tym stylu też zaraz powiemy. Mhm. No ale... I jest, jest faktycznie historią o przemocy, mhm. ale o tym z czym mam wrażenie, że społeczeństwo ma jeszcze trochę problem, żeby uznać to za przemoc. Dokładnie. No i wytrąciłeś mnie teraz z rytmu, bo chciałem to powiedzieć. Ha, ha, ha. W każdym razie Anastazja, no, tak jak zostało wspomniane, opowiada o m, ciemnych stronach e, Hollywoodu z e, lat prawda, 30 30 40 spo, 30. Z 30 lat ubiegłego stulecia, gdzie tam właśnie m, bardzo różne i nie za fajne praktyki były codziennością w poszczególnych studiach. Judy Garland się nazywała aktorka. Okay. Bardzo niefajne praktyki były codziennością w rozmaitych studiach filmowych, ale no, dla spełnienia marzeń, niekoniecznie nawet swoich, główna bohaterka no, była w stanie poświęcić naprawdę dużo i w, w Anastazji bardzo mi się podobało to, że ta historia, pomimo tego, że ona nie jest jakoś nastawiona na szokowanie czytelnika to jednak to co tutaj przeczytałem to co zaobserwowałem no, parę razy sprawiło że było takie wow że coś do czegoś takiego można było się posunąć kilkadziesiąt lat temu. no Teraz te akcja hashtag mitu no, wydaje się mega dziecinna w stosunku do tego co zaprezentowano właśnie na łamach Anastazji. Jest to tom pierwszy, więc mamy, będzie tutaj więcej odsłon tego komiksu, co mnie bardzo cieszy, ponieważ historia jest na tyle ciekawa, bym właśnie chciał jak najbardziej poznać ciąg dalszy, ale to co dla mnie i wydaje mi się, że dla Ciebie też, bo już pisaliśmy o tym, naj, największą zaletą Anastazji no są rysunki. Ilustracje, to nie można nazwać rysunkami, to nie, nawet, nawet prawda, na okładce, plakacie filmowym nie jest napisane rysunki, tylko są ilustracje i no to co Joanna Karpowicz-Wiczenia to, to jest wow, no, rewelacja jak dla mnie. Jeśli... To też jest bardzo mm, duży kontrast dla mnie, że mamy tak e, paskudne rzeczy w tej historii, obrzydliwe, mhm. a rysunki są tak piękne. I tutaj rysunki, zwłaszcza jak są. E, jak pokazują miasto, w którym to się wszystko dzieje. E, wszystkie te m, malunki, kadry kojarzą mi się z. E, tak, jakby to miało być przedstawione reżyserowi, jak to wygląda, albo ze zdjęcia, albo właśnie e, z tego, jak się malowało scenografię kiedyś. E, straszny klimat, chyba Przemek Pawełek określił to jako e, pocztówki z Los Angeles. Strasznie, strasznie mi się to podobało. I te duże kadry, które dominują przez całe plansze. Też świetnie budują ten nastrój. Dokładnie ogólnie bardzo mi się też podobało przeniesienie tego klimatu tamtych czasów, bo tutaj po prostu ten no to, to to się wylewa z każdej strony i nie jestem nawet do końca w stanie stwierdzić czy to jest bardziej zasługa właśnie ilustracji czy też scenarzystki. Myślę, że to jest wspólna praca, co, co, co też bardzo, bardzo czuć i też filmowość temu wszystkiemu nadaje moim zdaniem światło. W tym, nie wiem czy można nazwać światło kolor w tym komiksie, to że jak są te straszniejsze sceny jednak pojawia się ta czerwień albo ten... Ta, ta, ta szarość, bardzo mi się podoba kadr właśnie, który udało mi się otworzyć, kiedy Anastazja stoi po lewej w świetle, natomiast Hollywood, kamery, reżyser, wszystko stoi po tej ciemnej stronie i ona jakby idzie w tamtą stronę, też bardzo, bardzo filmowy, filmowy kadr. Mhm, taka symbolika, która do, dość mocno uderza w czytelnika. Anastazja jest takim komiksem, który trochę za szybko się kończy, przynajmniej dla mnie. Nie chodzi mi o to, że za mało stron, czy coś w ten deseń, tylko po prostu historia jest na tyle wciągająca, interesująca, że bardzo szybko, no, no ja na jedno posiedzenie Anastazji, na jednym posiedzeniu z sobie Potem przeczytałem. Podobnie jak ja, ale miałem też takie uczucie jak przy pierwszym tomie Skalpu, mhm. że dobrze, że w polskim wydaniu był drugi od razu. Tutaj bardzo, bardzo czekam też na drugi tom i w niektórych komiksach można powiedzieć, że one się nagle gwałtownie kończą. Anastazja jest świetnie rozplanowana scenariuszowo, mhm. przez cały komiks jest doskonałe tempo na dane opowieści, ale fajnie by było jakby, jakbyśmy już mogli mieć drugi tom. Tak byłoby jak najbardziej super. To co jeszcze do, dodamy na temat... Wydania kultury gniewu. No, no jest świetne. Znaczy, no tutaj akurat. Nie, nie chciałem, prawda, poruszać oczywistości, tylko szybkie technikalia, no twarda oprawa, fajny, gładki papier, cena okładkowa 59,90, format zbliżony do Asterixa, jak właśnie mi zostało pokazane. Europejski format. Europejski format, więc jak najbardziej. Kino amerykańskie. Jak najbardziej polecamy. Natomiast. 49 złotych okładkowo kosztuje inny komiks z ilustracjami Joanny Karpowicz, który wpadł mi w łapy niedawno i to jest Kwaśne Jabłko do scenariusza Jerzego Szyłaka. Komiks, o którym nie wiem do końca co sądzić. Ze względu na to, że jako lektura nie mam, jako, jako historię opowiedzianą na łamach tego komiksu, no nie mam szczególnie do czego się przyczepić, oprócz do tego, że wydaje mi się, że 15 lat za późno się ten komiks ukazał. Ale zaraz do tego wrócę. Wydaje mi się, że smutne jest to, że wtedy byłby razem z falą tego, co, co, co się tworzyło o przemocy domowej. Natomiast smutne jest to, że to się zaczęło tam powiedzmy 15 lat temu nagłaśniać, a nadal jest aktualne. Tak, to jest, to jest jak najbardziej smutne. Ale też smutną rzeczą jest to, o czym znowu przeczytałem sobie dzisiaj rano w internecie, że właśnie scenariusz do kwaśnego jabłka był prezentowany pewnemu wydawcy już lata, lata temu, ale wydawca stwierdził, że no nie wyda czegoś takiego ze względu na to, że scenariusz został pokazany kilku paniom i te panie stwierdziły, że już nie, nie chciałyby czegoś takiego przeczytać. I tak zapadła decyzja. Nie ma to jak dobrze skonstruowana grupa fokusowa mhm. do sprawdzenia. O, otóż to. Natomiast o czym jest Kwaśne Jabłko? Kwaśne Jabłko jest historią małżeństwa, w którym no, mówiąc wprost, mąż leje żonę i, i to jest cała historia. Mamy zapis tego, jak ta przemoc... Trochę to spłyciłeś. Tak, tak, ale za, zaraz, to, zaraz do tego jeszcze wrócę. No Mamy tutaj historię, która zaczyna się od tego pierwszego uderzenia, pierwszego podniesienia ręki męża na żonę. No i później obserwujemy, jak ta przemoc narasta i mm, jak główna bohaterka komiksu no... No nie powiem, że próbuję sobie radzić, tylko po prostu jak, jak funkcjonuje w tym, w tej patologii, w której no przyszło jej żyć niestety. I też um, dlaczego powiedziałem, że komiks się ukazał 15 lat za późno? Ze względu na to, że właśnie w chwili obecnej, mamy rok 2017, wciąż, um, jeśli chodzi o zjawisko przemocy w rodzinie, to sprawa jest już bardzo mocno nagłaśniana i istnieje ta niebieska linia, prawda, i istnieją rozmaite instytucje, do których można się zgłosić, jeżeli jest się świadkiem. Nawet nie, nie chodzi o to, że jeżeli jest się uczestnikiem powiedzmy te, te, takiego zjawiska, ale jeżeli jest się świadkiem, to można do multum, prawda, instytucji się zgłosić, uzyskać jakąś pomoc. Te narzędzia są już rozwinięte dość, dość mocno. Oczywiście nie wszystko jeszcze jest rozwinięte tak, jakbyśmy byśmy chcieli, Najchę, najchętniej byśmy chcieli, żeby w ogóle nie dochodziło do takich zdarzeń. No ale Kwaśne jabłko jest taką historią, która przedstawia problem, ale no nie dodaje nic od siebie. To jest po prostu taki suchy, no, no może to nie, nie jest najlepsze słowo, to jest po prostu zapis zdarzenia, które może się zdarzyć, naprawdę i za, za ścianą waszych mieszkań. No ale to jest taka historia, która dziś już po prostu pokazuje rzecz, która jest dość dobrze omówiona, opisana i nagłośniona, a te kilkanaście lat temu myślę, że byłby to taki ładunek szokujący, skłaniający do refleksji bardziej niż, niż teraz, bo historia sama w sobie no, nie jest nie jest zła w sensie takim, że no jest, jest początek, środek, koniec, jej, jej, nie można się tutaj przyczepić za bardzo do, do konstrukcji scenariusza, ilustracje, no, tak, podobnie jak w przypadku Anastazji, no, są cudowne. Joanna Karpowicz no, naprawdę to jest, to jest absolutna czołówka. I trochę tak szturmem wzięła ten rok, prawda? Tak, tak. Dwa świetne komiksy i jeszcze album w centrali z Anubisem. Dokładnie tak. I jeśli chodzi o, o, bo widziałem też parę recenzji w internecie, które właśnie były takie do, dość mocno krytyczne wobec tego komiksu. ja się z nimi nie zgadzam. Mi się czyta, jeśli można to tak oczywiście powiedzieć, no czytało mi się ten komiks dobrze, z zainteresowaniem, z zaintrygowaniem, ale podobnie jak tutaj, teraz takie dość mocno daleko idące porównanie, podobnie jak z Sad Boyem, mam takie wrażenie, że ten komiks nic nie wniósł do tematyki. Pokazał jakieś zjawisko i tyle. I aż chciałoby się, żeby no właśnie tutaj było jakieś inne rozwiązanie, bo jest, jest jedna sekwencja w tym, w tym komiksie w Kwaśnym Jabłku, która jest taka zaskakująca. Tutaj nie będę mówił dokładnie, który, który, który to jest fragment komiksu, ale to jest troszeczkę za mało. I wydaje mi się, że o ile nie nazwałbym tego komiksu złym, to jest troszeczkę zmarnowanym potencjałem na pokazanie czegoś nowego co mogłoby znowu dość mocno poruszyć, bo po prostu ten komiks nie działa tak na wyobraźni, jak wydaje mi się twórcom mogłoby zależeć. Wciąż jest świetnie namalowany, jest porządnie napisany, ale no brakuje tego, tego czegoś, co sprawiło, że, że powiedziałbym tak, kupcie, jest to świetna rzecz, absolutnie warto przeczytać, po prostu... Jak chcecie to, to kupcie, no nie ma jakiego... A jak Ci się sama końcówka podoba, Chodzi mi o ostatnie, ostatni kadr, ostatnie słowo. No powiem, no ja do końca liczyłem, że końcówka będzie troszeczkę inna. Mhm. No ale to jest komiks, który jakby to powiedzieć, żeby, żeby nie zaspoilerować. No, główna bohaterka tego komiksu ona przez cały czas zachowuje się tak, że ta końcówka nie robi, nie, nie jest zaskakująca. Tak, tak bym to powiedział. Mm -hmm. Jeśli chodzi o konsekwencje w pisaniu głównej bohaterki, to, to jest jak najbardziej moim zdaniem zachowana i tego po prostu się spodziewałem. A nie masz trochę takiego wrażenia, że właśnie to jest dobre ukazanie osób żyjących w takiej patologii, że nawet jeśli myślisz, że coś się zmieniło, to tak naprawdę nic się nie zmieniło i dało się przewidzieć to, co się Znaczy ja. Chyba się teraz powtórzę, ja cały czas uważam, że to jest dobre przedstawienie. I ja pyta pytam ci tak. prostu, Nie tak, że wiesz, no. że zarzucam coś twojej. Nie, nie, nie, nie, ja rozumiem. Tylko po prostu mówię, że to, moim zdaniem problem jest pokazany odpowiednio, tylko że no to już jest dużo za późno, bo tak jak wspomniałem, no, ten komiks nie pokazuje czegoś, o czym byśmy nie byli, czego by, nie bylibyśmy świadomi, to jest taki troszeczkę minus, jak dla mnie. No ale. Jeśli chodzi o um, rysunki, super, scenariusz ok, tylko no właśnie troszeczkę brakło. No ale wciąż nie, nie uważam, żeby to był jakiś zły komik, że zmarnowane pieniądze, kwaśne jabłko kupiłem na, na Śląskich targach Książki, chyba wspominałem w poprzednim epizodzie i ja nie, absolutnie nie żałuję tego, tego zakupu. Więc je, jeśli chcecie, jeśli macie okazję to też sprawdźcie. Przechodząc do innego komiksu, wydanego przez Kulturę Gniewu. Jest to powstanie filmu narodowy, autorstwa Jacka Świdzińskiego. Jest wydany jak książka. Grubiutki. Mhm. <laughs> Natomiast już przechodząc do samego komiksu. Pierwsze co rzuciło mi się w oczy to jak komiks o filmie, o powstawaniu filmu. Bardzo mi się podoba to, że um, strony prześwitują dość mocno. Przez co widzimy, co będzie za chwilę i mi osobiście bardzo się to kojarzy z taśmą filmową. Nie wiem, czy to jest zamierzone, czy niezamierzone. Nie mi dodatkowo jakby podbiło e, czytanie całej pracy. Jacek Świdziński jest minimalistą, jeśli chodzi o, o rysowanie, więc trafia w punkt z tym, co, co ma przekazać. I jeśli chodzi o sam, samą fabułę komiksu, jest to... Praca, która opowiada o powstaniu wielkiego filmu narodowego, który ma pokazać wszystkim na świecie, jakimi jesteśmy bohaterami i co należy o nas myśleć. I film trochę powstaje, trochę nie powstaje. Kiedy w końcu dochodzi do tego, że została zebrana cała kasa na kickstarterze, żeby, żeby go w końcu zrobić, to trochę są zszokowani, że jednak się udało. Zaczynają kombinować. E, świetne przedstawienie tej dość specyficznej e, branży e, w, w, w tym komiksie. I strasznie, strasznie dużo się śmiałem. Tylko za każdym razem pod koniec śmiała się zastanawiałem się, czy, czy to nie jest śmiech przez łzy. To jest coś, co cię rozbawia, aż sobie... Uświadamiasz po prostu gorycz z, z, związaną z tym, jak bardzo to jest niestety prawdziwe postać tego producenta, wzorowana na pewnej mm, prawdziwej postaci, ale to was odsyłam do o, wywiadu z Jackiem Świdzińskim na kulturze, e, na krytyce politycznej. Zlinkujemy wywiad, bo bardzo, bardzo dużo wnosi. Mm. No, Pokazuje tam taką, e, braku mi słowa, buńczuczność e, osób, takie warchołstwo, mo, można powiedzieć. E, producentów, którzy myślą, że coś robią, on rzuca jakieś takie wielkie slogany, e, przesadzone słowa w stosunku do tego, co robi. I kiedy zaczynasz na niego patrzeć jak na taką niby poważną postać, wszystko jest sprowadzone do e, parteru daniami w stylu wpisz tam Mareczka na naszą e, delegację, bo chłopak lubi filmy, a nigdy nie był w Hollywood. Czy też bardzo mi się podoba e, pokazanie takiego zadufania w, w, pięknym, w pięknej sekwencji, kiedy rozmawia z amerykańskim producentem przez tłumacza i on mówi po polsku, później tłumacz ma pusty dymek, producent ma pusty dymek, tłumacz mówi po polsku. I tam odpowiada po polsku, to niesłyszenie języka angielskiego takie, kiszenie się we własnym syfie. Piękne, piękne ukazanie tego. I te dodatkowe postaci, które się tam przewijają, hmm. Student, znaczy e, praktykant na bezpłatnym stażu e, po, po filmoznawstwie, który robi po godzinach jakieś dodatkowe rzeczy. E, nikt go nie szanuje. Później się okazuje, że były płatne staże, ale nieważne. Okay. E, reżyserka, która chciałaby kręcić e, prawdziwe kino, a musi robić to, co jej producenci każą i musi przystawać na jakieś głupoty w stylu e, odwiedzania, Planu, przez kogoś, kto zaczyna niszczyć e, całe, całe kręcenie filmu. Ekstremalnie śmieszna sekwencja scen o produkt placemencie w filmie historycznym. To, to się popłakałem prawie. E, świetne, świetny komiks, który może łudzić tym, że jest zabawny, ale jest ekstremalnie gorzki. I bardzo, bardzo serdecznie polecam wszystko właściwie Jacka Świdzińskiego Też polecam Wielką Ucieczkę z Ogródków właśnie, Działkowych. Właśnie chciałem jest. zapytać. Właśnie chciałem zapytać, czy znasz Wielką Ucieczkę z Ogródków Znam. Działkowych? A nie cię Tesla? Też. Zdarzenie? Tego, wiec, tego też nie się. czytałem akurat. Okay. Bo... Za zdarzenie chyba Jacek Świdziński dostał bardzo słynną nagrodę. No, no już może nie rozgrzebujmy tego jakoś tak, tak mocno. Yy, natomiast... Myślę, że trzeba rozgrzebywać to, że jak ktoś obiecuje nagrodę, to powinien ją dać, a nie no. No ja, ja teraz właśnie sobie wszedłem na gildię, na wielką ucieczkę z ogródków działkowych, ponieważ nie chciałem przypadkiem popierdzielić tytułu jakoś w żenujący sposób i po prostu trafi, trafiłem na taki komentarz, do tamtego komiksu. Ja jestem antyestetą, a nawet Ach. turpistą i ten komiks, jak cała twórczość Jaska Świgińskiego, nie przypadła mi do gustu. I tak właśnie teraz mm, od razu mi się skojarzyło, jak mm, Mirabelki, Belki. jak Aha. mirabelki, zbierały, zbierały cięgi za patyczaki, prawda? I tutaj no, styl Jaska świńskiego też jest oparty na takim, jak, jak to powiedzieć? Na prostocie. No, Tak, na, na bardzo. Na, na prostocie. No, mamy... I na małym przywiązaniu do scenografii. Mhm. Mamy właśnie, zauważyłem, że większość tego komiksu to są. Czty... Z strony z czterema kadrami albo z jednym dużym, prawda? Mhm. Czy, czy, czy zdarzają się tam jakieś nie wiem, dwójki, trójki? Trzy... A, tak. Zda zdarza się. Ale nie więcej niż, niż cztery? O, chyba się więcej niż cztery nie trafiło. W wiesz, jakoś mhm. szcz szczerze nie zwróciłem na to uwagi, żeby żeby było... Nie, chyba nie, nie było więcej niż cztery. Raz jest pięciu. U, dobra. Więc, więc, okay. więc mamy tutaj y, strony utrzymane w takiej... Y, dość mocno oszczędnej stylistyce i już jestem ciekaw, aż normalnie sobie to chyba sprawdzę czy, czy znowu się nie pojawią gdzieś tam w różnych ciemnych zakątkach internetu głosy o patyczakach i tego typu rzeczach. Ja na pewno jestem zainteresowany. Chyba sobie pożyczę. Ponieważ Mnie ja... zawsze zastanawia, jak ktoś mówi, że jest antyestetą i tak dalej. To mi się zawsze przypomina podział e, fanów muzyki elektronicznej, którzy mówią już nie stary, to wcale nie jest to, tylko to jest jungle, speedcore, concrete, bass. Tak. Co? <laughs> ja pewnie wychodzę na ignoranta bardzo często hmm. przez to, że dzielę komiks na ten, który mi się podoba i który mi się nie podoba. No, no najgorzej. Ale... No ale ta, ta, tak mam, je, jeśli coś trafia w punkt i je, jest w stanie przyciągnąć nie tylko warstwą graficzną, chociaż nie, nie ukrywam, to są bardzo schludne rysunki i wtedy, kiedy mają coś wyrażać, to co, coś wyrażają, więc ja z tego jestem jak najbardziej e, zadowolony. Była jedna scena, nad, nad którą się poważnie zastanawiałem, jeśli będzie tylko jakieś spotkanie z e, Jackiem Świdzińskim, to będę musiał o to spytać, jest tam moment, kiedy oni siedzą przy stole i debatują nad, nad filmem i układ tego, jak oni siedzą, wygląda jak logo PISFu. W sensie Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej. I to też ważna rzecz. Ten komiks wyszedł w idealnym momencie, kiedy tam już były jakieś próby narobienia czegoś z PISFem. Mhm. Więc no niestety, niestety jest aktualny. No ja tutaj od siebie dodam, jako no. że Mhm, faktycznie no. Strona 294, ta konferencja wygląda jak logo I No, jako że ja tego komiksu jeszcze nie przeczytałem, ale już udało mu się wzbudzić we mnie... Pewną niezdrową dozę ekscytacji, te, te, te wytłoczenie, kolekcja maszyna na tylnej stronie okładki, którego nie widać, ale ono tam jest, tylko trzeba troszeczkę ten, ten komiks obrócić pod odpowiednim kątem. To jest, to jest rzecz, która. Nie widziałem takiej ekscytacji na twarzy Krzyśka, odkąd dwa lata temu w łodzi odkryliśmy, że na pierwszej okładce Doom Patrolu jest naklejka pod tym Burrito. Dokładnie. To. Nie pod Grosem. Pod Grosem. Ale no, no to, to było takie wow. No wiec. ale wracając do. Y na podsumowanie, powstanie film narodowy, serdecznie Wam polecam, Kultura Gniewu, pięknie wydany, kolejna świetna pozycja od Jacka Świdzińskiego. gratuluję i każdy powinien się z tym zapoznać. A zwłaszcza jeśli jeszcze interesujecie się filmem od strony produkcji, to dużo da Wam to do myślenia. No i fajnie. Natomiast teraz tak zmienimy troszeczkę klimaty bo odejdziemy od komiksów polskich twórców no i ja sobie przygotowałem rzecz którą niedawno dostałem wreszcie udało się ten pakie pakiecik komiksów od wydawnictwa non stop wreszcie dotarł cieszę się bardzo więc nie ukrywam że początkowo planowałem tutaj o innym komiksie opowiedzieć ale też z wydawnictwa non stop miała to być głębia. Rika Mendera i Grega Tokiniego. Natomiast y, przeczytałem Headlopera i stwierdziłem, no nie, nie, no po prostu muszę o Headloperze. E, headloper i Wyspa albo Plaga Beski. To jest pierwszy tom tego, e, tego e, tej serii. Ja cały czas myślałem, że to jest headlooper. Ja nawet na blogu swego czasu też pisałem przez podwójne O, ale to jest Headloper. To, to jest dużo pod, zmienia. Po, podwójne P. E, historia, y, która też miał swoje przygody jeśli chodzi o e, publikowanie w Stanach, ponieważ e, twórca też, tegoż komiksu, Andrew McLean, e, on zbierał pieniądze na właśnie kickstarterze na publikację tego komiksu, e, tam zdaje się dwa zeszyty ukazały się jego własnym e, sumptem. E, zdaje się, że w dodatkach tak są, e, są okładki tych, tych zeszytów. E, Później image wydawnictwo zainteresowało się publikowaniem tego tytułu. On obecnie się cały czas ukazuje na zasadzie takiej dość nietypowej, ponieważ kolejne zeszyty, które swoją drogą są mało zeszytowe, mają po 72 strony, ukazują się raz na 3 miesiące. I wydanie zbiorcze, które trzymam w rękach, zawiera pierwsze cztery zeszyty, co oznacza, że jest to już, możecie sobie wyobrazić, jest to komiks dość obszerny. A znaczy 72 strony te zeszyty to y, mają łącznie z okładkami tam wstępem dodatkami takimi takimi rzeczami samego czystego komiksu jest tutaj troszeczkę mniej i yy, y, Headloper no pierwsze co się rzuca w oczy oprócz tego że okładka jest taka troszeczkę w stylu Hellboya. Prawda to jest dla mnie trochę taki Hellboy skrzyżowany z porą na przygodę jeśli miałbym już tak porównywać do czegoś. Yy. Komiks jest dość, dość gruby i kosztuje cena okładkowa 55 złotych. I ja tutaj już już teraz od razu powiem że mm, ceny okładkowe komiksów od wydawnictwa Nonstop Comics, pomijając fakt że są dla mnie cudowne ze względu na to że nie mają tej durnowatej końcówki 99 groszy na końcu. No to są cenami no, bardzo atrakcyjnymi ponieważ e, Headloper on ma ponad 200 stron. 55 zł cena okładkowa na, na yy, w sklepie wydawnictwa to jest w ogóle też ciekawe że najtaniej ten komiks idzie kupić w sklepie wydawnictwa nie, nie w jakimś dyskoncie czy coś na nie przeczytane to są chyba ceny okładkowe jeśli chodzi o, o komiksy z nonstop Comics. Yy, no cena jest bardzo atrakcyjna i aż aż chciałoby się yy, sięgnąć i jeżeli sięgniecie po headloper to moim zdaniem się na pewno nie zawiedziecie, aczkolwiek jest to komiks taki dość specyficzny opowiada on o dekapitatorze, który jak nazwa wskazuje zajmuje się koszeniem potworów, nazywa się Norgal co już samo w sobie jest, jest całkiem zabawne. no generalnie headloper jest takim komiksem całkiem zabawnym i on przybywa na wyspę która się nazywa Tutaj bary, by wykonać zadanie zlecone przez władczynię tej, tejże wyspy, i towarzyszy mu głowa odcięta wiedźmy Agaty Błękitnej. I Sama fabuła polegająca na tym, iż po prostu mamy zadanie, jest ten quest, wyrusza, wyruszy, główny bohater wyrusza w podróż i prawda sieka potwory. No to jest taka rzecz mało oryginalna i może jakoś nie, niezbyt zachęcająca do kupna, ale właśnie relacja pomiędzy Norgalem i y, Wiedźmą Agatą jest, jest motorem napędowym tej historii, która sprawia, że y, Naprawdę fajnie się, fajnie się czyta tą, tą historię, natomiast zaraz jeszcze powiem o warstwie graficznej, która też jest mocno zachęcająca, ale chodzi o to, że relacja tej dwójki jest oparta na takim dość sprawdzonym i znanym już schemacie, czyli całkowitych przeciwności, które muszą się z jakiegoś powodu tolerować. Norgal jest takim dość prostym wojownikiem, on po prostu żyje z tego, że macha mieczem i zabija potwory, on nie jest jakimś wielkim myślicielem, nie zależy mu na ratowaniu świata, on po prostu chce przeżyć, Ja jednocześnie jest osobą z taką, pomimo tego, że wygląda jak Hulk Hogan z mega, mega zarośniętą, jeszcze bardziej zarośniętą twarzą, to jest też taką osobą o, do, o dobrym sercu i tam niekiedy wykona coś za darmo nie narzuca się, ale jednocześnie jest szalenie skuteczny. No i on przebywa z tą odciętą głową z powodów takich, że obawia się, iż gdyby e, dziećmy Agatę tą samą głowę gdzieś zostawił w niepowołanych rękach, to mogłoby dojść do wielkiej katastrofy, ponieważ w tym świecie nawet odcięta głowa jeżeli włada magią to jest bardzo niebezpieczna. No i e, ich relacja to jest taka, taki miks nienawiści, e, robienia sobie psikusów, ale też e, w pewnym momencie nawet pomagają sobie i jest to bardzo fajnie napisana relacja. E, w, jest to wciągające, fajnie się, fajnie się ten komiks po prostu czyta e, też z tego powodu, że jest to e, RPG fantazy, tak bym to nazwał ale z przymrużeniem oka jest tutaj sporo takich luźniejszych momentów sporo miejsc w których naprawdę można się uśmiechnąć szczerze ponieważ ten, ta warstwa humoru nie jest jakaś tam nachalna nie nie, po prostu, nie dostajemy dowcipów nie wiem, o kupach co, co trzecią stronę tylko po prostu jest taki taki ciepły sympatyczny i, i, za, i momentami zabawny komiks. Natomiast to podbija to fajnie też właśnie warstwa graficzna, która jest taka mocno kreskówkowa. Tutaj nie wiem, czy miałeś do czynienia z tym komicem wcześniej. Pierwszy okay, no, ta, ta, ta odcięta głowa Wiedźmy Agaty no, jest bardzo, bardzo właśnie jakby tak, tak jak powiedziałeś, tak jakby spory na przygodę uciekła. I to przez to, że Andrew McLean dysponuje właśnie takim stylem. No, Headlopper nie zmienia się w jakiś komiks gore, który byłby jakoś przesadnie mroczny i po prostu flaki by latały, jucha by tryskała na każdej stronie. To, to jego styl się fajnie sprawdza w, tej, w tejże historii. Momentami naprawdę mocne skojarzenia z Helbojem, bo o ile. Um, ten styl no jest taki, styl jest taki dość charakterystyczny, to jednak są takie wstawki tu i ówdzie, które no, mocno przypominają styl Mike'a Mignoli. Ale tak właśnie ta taka lekkość w tych rysunkach, to że ta historia pomimo tego, iż ma ponad 200 stron tutaj, ona się nie ciągnie. To jest bardzo ważne, że nie ma takich momentów, w których się nudzimy jakoś szczególnie mocno. Te postacie drugoplanowe, które się tam pojawiają na dłuższą lub krótszą chwilę. Pomimo tego, że niekiedy nawet nie mają imion, to i tak są w jakiś sposób interesujące. No i e, dzięki temu Headlopper bardzo szybko e, się przeczytało, bardzo fajna lektura. No e, niestety ze względu na taki, a nie inny cykl publikacji, no na drugi tom przyjdzie nam troszeczkę poczekać. Z tego co kojarzę, chyba ósmy zeszyt czyli ten, który kończyłby drugi tom w Stanach się jeszcze nie ukazał. Więc... E, na polską edycję przyjdzie nam troszeczkę czekać, No ale też historia, która jest w tym pierwszym tomie też fajnie się sprawdza jako, jako zamknięta całość, ponieważ jest początek, jest, jest koniec, nie ma jakiegoś Cliffhangera na końcu, więc można to sobie spokojnie sprawdzić i nie zostaniecie z oczekiwaniem na ciąg dalszy wydarzeń. Fajne jest też to, że mamy sporo dodatków na końcu, są szkice, są projekty postaci, jest galeria okładek, jest taka dodatkowa historia epilogowa, jest nawet jeszcze jeden taki bonusik na samym końcu, jest to rozwinięcie dowcipu, który się pojawił gdzieś tam w połowie tomu i jest, jest to bar bardzo sympatyczna scena. Ja jestem absolutnie zachwycony tym komiksem, oczywiście w skali komiksu, który jest nastawiony na, na taką bezkompromisową, ale nie głupią rozrywkę, no to Headlopper sprawdza się bardzo fajnie i ja jak najbardziej ten pierwszy tom polecam. Nie tylko dlatego, że wydawcą jest wydawnictwo Image. Nie wcale. Nie, absolutnie. Ale tak, no z, ogólnie oferta październikowo-listopadowa wydawnictwa Nonstop Comics no jest moim zdaniem bardzo fajna, więc... Po co byście nie sięgnęli, zwłaszcza jeśli chodzi o komiksy listopadowe, to, to raczej się nie sparzycie, ale Headloper no jest taką rzeczą, którą polecam szczególnie mocno. I wydaje mi się, że jeszcze do tych listopadowych bądź październikowych komiksów z tego wydawnictwa wrócimy, być może w następnym odcinku, ale na chwilę, na chwilę obecną Headlopera jak najbardziej polecam i już się zamykam. Przejdźmy do kolejnych rzeczy. To ostatni komiks dzisiaj mhm. jest to... 37 album serii Asterix. Jest to Asterix Vitali, nowego duetu Ferry Konrad. Ich trzeci album, który razem tworzą po Asterixie u Piktów i papieru Cezara i tutaj jeśli chodzi o fabułę to porównałbym to do Zwariowanych wyścigów z Hany Barbera. Rzymianie ogłaszają wielki wyścig przez cały półwysep, który będzie miał określić kto jest najlepszy. Oczywiście miałby to być Rzymianie. Cały powód skąd się wziął ten pomysł na wyścig jest bardzo zabawny, bo <grywki> rzymskie drogi są w super złym stanie i osoba, która odpowiada za drogi, jak ją próbują senatorowie rzymscy pociągnąć do odpowiedzialności, Mówi, że on wcale nie wydaje tych pieniędzy na orgię, a drogi są w świetnym stanie i on zrobi wyścig, żeby to udowodnić. No i problem jest w tym, że Cezarowi się spodobał ten pomysł i on tam nie jest koniecznie zadowolony, bo wie, że te drogi nie są w najlepszym stanie. A wie o tym doskonale, bo sam się nimi zajmuje. I mamy tutaj bardzo e, fajny przekrój. Dużo jest narodowości naraz pokazanych e, w Asterixie. Pojawiają się piraci, żeby, żeby dobić do klasyka... E, bardzo mi się podoba jak sarmaci tu są ukazani, no. bo miałem trochę przez pewien czas problem, żeby ich przeczytać, natomiast e, przez wykorzystanie rosyjskiego e, "ja", czyli tego odwróconego R można powiedzieć, e, jest tak, że część liter jest lustrzanie e, odwrócona w tym co i czyta się je od tyłu. Żeby przeczytać to, co Sarmaci mówią. Nie jest to jakoś specjalnie skomplikowane. Nie wiem, czy może, może komuś młodszemu by sprawiło to większy problem? A może nie? Nie wydaje mi się. Też mi się nie mhm. Bardzo fajny, zabawny komiks. Trochę mi brakuje na początku tego, że cała Galia podbita, cała Europa podbita przez Rzymian. Cała? Nie. Jedna mała wioska, bla bla bla i tak dalej, Jest. ale, ale powiem Ci, że jak czytałem ten komiks, to też mi się właśnie rzuciło w oczy, że mów, oj, nie ma tego, gdzie, mm. gdzie to zniknęło, ale, ale jak tak można? Um. Zmiana, fuj. No, <śmiech> <śmiech> bardzo fajne są te nawiązania do, do współczesnych czasów, które się pojawiają, do krytyki czegoś, jak tutaj sprzedawanie swojego wizerunku przez sportowców. I tutaj z Tomich jakąś super przyprawą, która smakuje tylko i wyłącznie z handlarzowi ryb na końcu. O, to bardzo, bardzo fajna rzecz. Bardzo mi się podobało, że była Wenecja chyba pierwszy raz pokazana w Asterixie. Znaczy właściwie moment, kiedy budowano Wenecję na bagnie i było mnóstwo komarów. Mm. Bardzo, bardzo fajne. O, bawiłem się dobrze, jak przy kolejnym Asterixie. Nie ma w tym że nic, co by jakoś mnie powaliło i stanęło. Jakby w czołówce albumów e, dla mnie, ale cieszę się, że m, panowie się sprawdzają jako kontynuatorzy Asterixa i to co mnie też bardzo cieszy to, że m, polska edycja pojawiła się w tym samym czasie, kiedy europejska, mm. Europej boże, tak jakby to jeden język był europejski, e, w tym samym czasie co premiera we Francji ja, co do postaci, które pojawiają się w tym, w tym tomie, to mi z kolei chyba, kuczę, już nie pamiętam jakie oni byli narodowości, ale tak w cudzysłowie nazwę ich Polakami, czyli ci, którzy, ci którzy, i których powóz był ciągle zepsuty i oni przez cały tom nic nie robili, tylko naprawiali swój wóz. Pomimo tego, że jakimś cudem się prze, przemieszczali, Przemieszczali się po, po drodze, ale tak naprawdę cały czas ich widzimy jako dłubiących tych, prawda, naprawie, naprawiających ten swój powóz. I to mnie tak w jakiś sposób e, bawiło. Bardziej może nawet niż powinno, ale no też właśnie Asterix witali. Y, bawiłem się fajnie przy lekturze. I no tak, tak jak powiedziałeś, nie jest to może mój ulubiony Asterix, bo ja na przykład. Absolutnie uwielbiam tę odsłonę Asterixa, gdzie on chodzi do urzędu. Jest scena w urzędzie rzymskim i jest odsyłana. Od... Ale to jest 12 prac Asterixa w animacji. W animacji, tak. I Chociaż to... wyszedł, wyszła adaptacja komiksowa po latach. Mhm i to, to jest właśnie jedna z takich moich ulubionych scen w Asterixie i Asterix w Italii może nie dorzucił czegoś nowego do tej czołówki, ale też zarazem na przykład ojej, ten, ten tom, w którym kosmici przylecieli do, do wioski, on się nazywał mhm. Kiedy Niebo Spada na Głowę, mhm. że jakoś tak, no to dla mnie no, tamten tom był po prostu ko koszmarny od początku do końca, a tutaj jest fa fajny, e, taki no, zabawny, lekki, taki jaki Asterix byś był, powinien Pomimo tego, że zmienili się twórcy, dla mnie to Osiedle Bogów i Wróżbita byli chyba takimi moimi ulubionymi Asterixami. Mm -hmm. No okej, okay. no, i ja też bardzo lubiłem tom Asterix w Normandii. Mm -hmm. te, też był bardzo, bardzo spoko. No ale Asterix w Italii te, też czytało się całkiem fajnie no i nie, nie mam absolutnie żadnych rzeczy do zarzucenia. Rysunkowo nawet no, nie idzie stwierdzić, że rysuje, nie, nie tak, że rysuje to ktoś inny. Zresztą podobnie jak w przypadku Lucky Luka, też, też y, zmiana rysownika no, w żaden sposób nie wpłynęła. No i cieszy to, że po zmianie twórców no, jest to dalej Asterix, prawda? Nie jakaś, nie jakaś wariacja na jego temat, więc y, oby tak dalej. Bo mhm. z pewnością kolejne tomy ukazywać się będą. No, po, przy tylu tysiącach, bo to y, tam chyba niestety milionów to no, albo albo może i miliony tych Asterixów we, we Francji się sprzedają. Dużo, tak dużo w każdym się? razie dużo. No, przypuszczam, że kolejne tomy to jest kwestia czasu. Jak Więc nie miliony to wydaje mi się, że setki tysięcy. Na pewno tyle, żeby żeby chciano kontynuować ten cykl i oby, oby w takiej formie właśnie jak, Dokładnie. Naj, jak najbardziej polecamy No i co i będzie na dzisiaj wszystko. Mhm. Jak zwykle e, dziękujemy osobom, które wytrwały do tego momentu. Jeśli macie jakieś komentarze, to dajcie znać tutaj pod, pod filmikiem na YouTubie, na Facebooku, mailowo. E, wyślijcie gołębie, coś w ten deseń. E, staramy się reagować na wszystko. E, następnym się w Wigilię. Nie, nie w Wigilię, tydzień przed Wigilią. 17. Dzień przed? 17. Albo jest trzecie, a nie 10. Dokładnie, 17. Tydzień przed Wigilią. Ale za to odcinek numer 50, 51 będzie w Sylwestra. Jeszcze nie wiem jak to zrobimy. No ale tak. Pewnie zrobimy. Dokładnie, słyszymy się za dwa tygodnie. Do usłyszenia. Czołem. Cześć.